Nowe Radio Białoruś. Zostańcie z nami. Wiadomości na falach Radia Białoruś. Witam wszystkich słuchaczy na falach Radia Białoruś w studiu Jerzy Kuźmicz. Zadania postawione przez prezydentów Białorusi i Wenezueli zostaną w pełni zrealizowane. O no tym powiedział wicepremier Białorusi Wiktor Karankiewicz. Białoruska delegacja wzięła udział w ceremonii inauguracji prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Wiktor Karangiewicz przyprowadził spotkanie z prezydentem Wenezueli i przekazał wenezuelskiemu przywódcy słowa pozdrowienia i gratulacje od prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Wenezuela pozostaje wiernym sojusznikiem, przyjacielem Białorusi, powiedział w swoim kolei Nicolas Maduro. Na spotkaniu członków białoruskiej delegacji z wiceprezydentem do spraw planowania, ministrem planowania Wenezueli Ricardo José Menéndezem Prieto zostały omówione podstawowe kierunki rozwoju wygodnej obu współpracy w różnych dziedzinach. Współpraca Białorusi i Chińskiej Republiki Ludowej ma charakter systemowy, strategiczny i wygodny dla obu stron. O tym powiedział członek stałej komisji do spraw polityki gospodarczej Izby przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego. Białorusi Aleksandr Małobicki. Deputowanie na posiedzeniu drugiej sesji by przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego ósmej kadencji przyjęli projekt ustawy o ratyfikacji porozumienia między rządem Bia a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie handlu usługami realizacji inwestycji. Przyjęcie porozumienia w przyszłości zwiększa eksport usług Bia o około 12,5%, a przepływ inwestycji według prognoz wzrośnie o 30%. Ogólnie rzecz biorąc, porozumienie to powinno pozytywnie wpłynąć na wzajemne przepływy inwestycyjne Chiny i Białorusi. oraz Pozytywnie wpłynąć na wymianę usług stwierdził Aleksander Małobicki. Na Białorusi trwa przygotowanie do wyborów prezydenckich. Namy wszystkie procedury wyborcze przebiegały na wysokim poziomie organizacyjnym. W całym kraju odbywają się szkolenia z członkami komisji wyborczych. O tym poinformowano w Centralnej Komisji Wyborczej. Na skoleniach są wyjaśniane normy prawa wyborczego oraz prawidłowość realizacji procedur wyborczych. Symulowane są warunki pracy obwodowej komisji wyborczej w okresie wczesnego głosowania oraz dniu wyborów. Centralna Komisja Wyborcza Białorusi akredytowała już 403 obserwatorów międzynarodowych na wyborach prezydenckich. Liczba krajów wynosi ponad 40, z czego około 15 to kraje europejskie, również są przedstawiciele krajów kontynentu afrykańskiego, a z Ameryki Łacińskiej. Terytorialne Komisje Wyborcze akredytowały 37 753 obserwatorów krajowych. Co roku 5-7 tysięcy białoruskich turystów odwiedza Mongolię. O tym poinformował ambasador Mongolii na Białorusi, Bacuch, Bajarsajchan. Jest to dość dobra liczba. Między naszymi krajami istnieje ruch bezwizowy. Chciałbym, żeby jak najwięcej Białorusinów odwiedziło Mongolię, gdzie są niezwykle piękne krajobrazy, a mongolowie części odwiedzali piękną Białoruś, macie bardzo piękną przyrodę, wiele lasów jezior, i jezior rzek. są szczerze i gościnni, tak jak mongolowie oznaczył mongolski dyplomata. Ambasador że Ogłosiła lata 2023-2025 etami wizyty w Mongolii. Na kolejnym posiedzeniu gabinetu ministrów 9 października 2024 roku postanowiono kontynuować inicjatywę Rok Wizyty w Mongolii do 2028 roku w celu promowania kraju zarówno na arenie międzynarodowej, jak i dla turystów. Będziemy pracowali nad dalszym rozszerzeniem relacji międzyludzkich i wzajemnych podróży między Białorusią a Mongolią, dodał ambasador. Słuchają Państwo Radia Białoruś. Oprócz przeglądów wydarzeń ubiegłego tygodnia, sery polityki i gospodarki dzisiejszym serwisie informacyjno-poznawczym z pierwszych źródeł usłyszą Państwo projekt w świecie białoruskiej literatury, a więc cały zespół redakcji polskojęzycznej Radia Białoruś zaprasza do wysłuchania dzisiejszego programu z pierwszych źródeł. Drodzy słuchacze, przypominamy o możliwości kontaktowania się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapraszamy do pozostawienia swoich uwag, opinii, komentarzy w księdze Gości. Do zobaczenia na ww.radeblarus.by I Boch żyje, tak każe mój prosty naród. Tę ją prawdę stwierdza u trawie i od wiecznych zor karagod. Tę ją prawdę stwierdza chwal i protkał zabawęt i mowy złota ją stal i naszych dumać z uświe. Na Białorusi, na Białorusi, na Białorusi Bóg żyje. Na Białorusi, na Białorusi, na Białorusi Bóg żyje. И это край твой дом и собор. У нас двадцать с лишним тысяч рек, одиннадцать тысяч озер. И нам есть, что есть, нам есть, что пить, чем полить свои окропить. А я для деды есть нам где ворога утопить. Na Bilarusin na Bilarusji Na Bilarusi Bożyje Na Bilarusin na Bilarusiji Na Bilarusi Bokżywie Na Bilarusin na Bilarusi Na Bilarusi Bogżyje Na Bilarusin Na Bilarusji Na Bilarusji Bogżyje. Szczęśliwy jak król, sztuka szczur jak syn, a nie ma niej dzień, garniejszy i pryga żyjszy I niechaj, taja prawda живе niech całk живе, chaj o żyje, Na на Беларусі.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 Widzimy na falach radia Białoruś. Rzeczliwość, gościnność, tolerancja. Białoruś z polnotą kultur. Witam wszystkich słuchaczy. W studiu rozgłośni Białoruś Jerzy Kuźmi z programem Białoruś Wspólnotą Kultur. Białoruś państwo w Europie wschodniej graniczy z Polską na zachodzie, Litwą, Łotwą na północy, Rosją na wschodzie, Ukrainą na południu. W odróżnieniu od swoich sąsiadów nie ma dostępu do morza. Jest największym pod względem powierzchni państwem śródlądowym w Europie. Całkowita granica lądowa wynosi 2986 km, długość granic z sąsiadującymi państwami z Łotwą 143 km, Litwą 462, Polską 416, Rosją 990, Ukrainą 975. Najwyższy punkt to Góra Dzierżyńska, wcześniej Święta Góra, 346 metrów nad poziomem morza. Najniższy punkt Niemen 90 metrów nad poziomem morza. Najmniejsze miasta, Mińsk, stolica, ponad 1 milion 900 tysięcy mieszkańców a także Homel, Grodno, Witebsk, Mochylew, Bobrusk, Brześć, Baranowicze, Borysów, Pińsk, Orsza, Nowopołosk, Mozycz, Lida, Młodeczno. Jabórz jest członkiem założycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innych organizacji regionalnych i subregionalnych. Republika Białoruś w roku 1960, jeszcze za czasów Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, podzielona została na jedno miasto wydzielone Mińsk oraz obwody, które dzielą się na rejony. Ten podział administracyjny obowiązuje do dziś. Aktualnie istnieje jedno miasto wydzielone Mińsk, który zarazem jest stolicą Wodu Miejskiego i de facto tworzy oddzielny obwód oraz sześciu obwodów Brzeski, Grodzieński, homelski, Miński, mochelewski i Witebski, które dzielą się na 118 rejonów. Z kolei miasto Wydzielony Mińsk jest podzielony na 9 rejonów miejskich dzielnic. Białoruś ma gęstość zaludnienia około 50 osób na kilometr kwadratowy. 71,7% całkowitej populacji jest skoncentrowany na obszarach miejskich. W Mińsku, stolicy kraju i największym mieście, mieszka około 1 mln 900 tysięcy mieszkańców, w Homlu 481 tysięcy osób, a samo miasto jest drugim co do wielkości na Białorusi. Inne duże miasto to Muchylew 365 tysięcy, Witebsk 342 tysiące, Grodno 314 000 i Brześć 298 tysięcy. Polsk to miasto na prawym brzegu dziwiny obecnie w Wodzie Witebskim. Pierwsza zmianka o znajduje się w latopisie Nestora pod datą 862. Legendarny Ruryk miał go wówczas nadać członkowi swojej drużyny. W XII jego gród był stolicą udzielnego księstwa w wyładaniu potomków Chodzimierza Wielkiego. Podbity w 1190 roku przez litewskiego księcia Mingały zostało ono podporządkowane Litwie. Syn Mingaiby, książe Ginwił, ochcił się w obrząku wschodnim i przyjął imię Jerzego, a jego syn Borys zniósł połocku w katedralną. Od 1243 roku miastem wadał książę Mendok. Na przełomie XIII-XIV wieku połos był przejściowo własnością arcybiskupów ryskich i mistrzu zakonu inflackiego. Później wrócił do książąt litewskich. W 1380 roku Jagiełło nadał go swym bratu Skirgielle za czasów Witolda. Ostatecznie przyłączony do Litwy był siedzibą starostów. Za Kazimierza Jagiellończyka połock miał już prawa miejskie potwierdzane później przez kolejnych królów. Wielki książę Aleksandr fundował tu w 1498 roku klasztor Bernardynów, a w 1509 roku odnowił i wzmocnił zamek. W 1510 roku Zygmunt Stary nadał miasto prawo magdeburskie. W 1518 Połock obległy wojska moskiewskie, kniaziów Na uciecz przybył wojewoda połocki Piotr Gasztout według legendy prowadzony przez świętego Kazimierza, który jakoby pojawił się na białym koniu i przeprowadził wojska przez Dźwinę. W 1533 roku połóz go został zajęty przez cara Iwana Groźnego. 30 sierpnia 1579 roku po drugim oblężeniu uzyskał go Stefan Batory. W walkach sławił się dowódca piechoty węgierskiej Gabriel Bekiesz. Z tego czasu pochodzi wiadomość o przechowywanej cerkiew katedralnej bibliotece z cennymi księgami religijnymi przełożonymi z greckiego na język słowiański przez Cyrilaj i Metodego. Później zaginęły. Sekretarz królewski Stanisław Pachołowicki sporządził plan strategiczny Połocka i mapę księstwa połockiego, które wydano w, w 1580 roku. W tymże roku Stefan Batory założył słynne połockie kolegium jezuitów. Unasterz Pasu Jefrosiniewski fundowała w 1120 roku księżna Przedsława, wnuczka księcia połockiego Wszesława, która pod imieniem Eufrozyny Jefrosini została jego pierwszą przełożoną. Zakładała też innych klasztory szkoły i prowadziła działalność oświatową. Zmarła w opinii świętości podczas pielgrzymki do Jerozolimy. W 1574 roku została kanonizowana przez Sergię prawosławną jako pierwsza kobieta w dziejach Rusi. Jej relikwie spoczywały w kijowskiej Bawrze peczerskiej dopiero na początku XX wieku przeniesiono je w uroczystej procesji do Połocka. Początkowo klasztor miał charakter obronny. W 1579 roku po zajęciu połockie król Stefan Batoru rządził w nim swą resydencję. Zabudowanie przejęli następnie jezuici, którzy pozostali tu do 1820 roku. W 1832 monaster zwrócono prawosławnym. Najstarszym elementem zespołu klasztornego jest cerkiew pod wyzwaniem przemienienia Pańskiego i św. Eufrozyny wzniesiona w 50 latach 1152 1161 w stylu staroruskim jako główne świątynia monasteru. A przebudowana w XIX wieku budowla na planie niewielkiego prostokąta z półkolistą apsidą, zwieńczona pojedynczą kopułą na wysokim bębnie. boczne rewacje dekorowane półkolumnami i niszami, wewnątrz, unikatowe freskie z XII wieku oraz oszklony sarkofag świętej Eufrozyny, cel pielgrzymek wiernych. O wykrytych napisach w cerkwi pod wzajem przemienienia Wańskiego powiedziała pracowniczka Wydziału Historii Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego Ina Kaleczyc. To może być jak kamienna biblioteka, tak? gdzie schowali się już takie napisy, chociaż ich nie porównać z książkami, jednak jest to taka ważna czastka pismienności Białorusi. To może być swego rodzaju biblioteka kamienna, gdzie przetrwały napisy. Chociaż nie da się ich porównać z książkami, lecz jest to ważna część piśmiennictwa Bia Burusi. Przecież znamy latopisy, lecz również warto wiedzieć o tym, czy pisali nasi przodkowie, o czym pisali, co ich interesowało, co było dla nich najważniejsze. Tych napisów zachowało się około czterech tysięcy, od XII do XIX wieku. Wcześniej już powiedziano, że ostatni napis to 1842 rok. Wszyscy dobrze że obecnie znamy, jak wygląda cerkiew pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w połocku. chociaż w wieku XII wyglądała inaczej, wtedy była otoczona galeriami. Wykryto to podczas badań archeologicznych. Również i tam były grafiti, które przetrwały tylko częściowo, więc napisy przeważnie zachowały się na ścianach cerki wewnątrz, chociaż również i zewnątrz. Na ścianach zewnętrznych również są napisy. Dlaczego pisano? No to takie pytanie nie wono, ale bardzo się chce. W pomnikach tego czasu oznaczano, że podobne napisy, wydrapywanie graffiti, porównywano do porąbania krzyża, ukradania grobów, czyli był to wielki grzech. Lecz tym niemniej pisano. Dlaczego pisano? Być może odbierali świątynię jako miejsce, gdzie ten napis na ścianie pozostanie, przetrwa i go będą czytali bez względu na to, czy są nabożeństwa, czy nie. Być może tak uważano, mam na myśli człowieka średniowiecznego, dokładnie nie możemy o tym wiedzieć, ale możemy coś proponować jako tłumaczenie. Byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy dzięki napisom potrafiliśmy określić czas, kiedy została zbudowana cerkiew. Niestety tego uczynić nie możemy, ponieważ najstarsze napisy nie są datowane. Pierwszy datowany napis powstał w 1189 roku, dotyczy śmierci Pawła. To był ten Paweł, nie wiadomo. Być może był kapłanem tej cerkwi, dlaczego powstała taka hipoteza. Bo ten napis jest umieszczony w ołtarzu. Na dostęp do udarza wtedy mieli tylko kapłani osoby, które sprawowały nabożeństwo, więc ten napis, powróćmy do niego, został zbudowany według pewnej formuły, która będzie wykorzystywana i w innych napisach. Są to napisy o zmarłych osobach, dość rzadko jest pisany rok w tym okresie, natomiast najczęściej piszą skrócone słowo miesiąc, potem luty również w skrócie, potem data 27. Napisy z tego okresu są cyryliczne, więc cyfry zapisywano za pomocą liter. Spoczą w Bogu Paweł, być może kapłan. Pod tym napisem na dole również mamy podobny napis zapisany zgodnie z formułą. Miesiąca czerwca 16 dnia spoczęła w Bogu Helena Pawłowa, być może córka tego Pawła. Takie napisy są jednymi z najbardziej starożytnych. Są spotykane wszędzie, mam na myśli, w w Kijowie, w Nowogrodzie Wielkim. więc ta wielka przestrzeń była objęta przez podobne graffiti. Powstaje pytanie, czym pisano? Najczęściej pisano tym, co było pod ręką. Pewnie we wczesnym okresie pisano piórem, rylcem, na wosku pisano rozgrzanym rylcem, wykonanym przeważnie z twardych, ostro zakończonych metali, z drewna albo kości z łagodną końcówką. Tą samą stronę tabliczki można by było użyć wielokrotnie, wystarczyło zastrzec tekst wcześniejszy. Po zamazywanie lub usuwania tekstu używano ryców zakończonych szeroką łopatką więc rycerze mogli również wydrapywać napisy na ścianach. Czasem się zdarzało, że pisano igłą. Są to bardzo cienkie napisy, które jest dość ciężko odczytać. Zostały wydrapane za pomocą igły. Również wydrapywano nożem, więc krawędź jest wtedy nierówna swego rodzaju gorąki po obie strony tej linii. Już nie jest aż tak ostrym narzędziem do pisania na ścianach, więc powstają takie gorąki na krawędzi tego napisu. Najbardziej starożytne napisy to w ogóle nie napisy, lecz rysunki, Zostały wydrapane na murze, na północnej absydzie. Tam znaleziono największą liczbę napisów, tak na tymku, a także w tak zwanym ukrytym rzędzie między cegłami. Są to rysunki krzyży. Krzyże te są bardzo różne, jest ich bardzo dużo. Co to mogą być? Być może byli to ludzie niepiśmienni, ponieważ ich zerunek krzyża był równy napisowi modlitewnemu. A być może, że po prostu osoba chciała pokazać, że potrafi pięknie rysować. Więc powstały liczne podobne krzyże. Rysowano je po wilgotnym tynku, ponieważ inaczej by się nie dało, gdyż rysunki były bardzo skomplikowane. Być może były to autografy mistrzów budowlanców. Autograf mistrza znaleziono również wewnątrz cerkwi na kolumnie imię Sawa. W taki sposób możemy dodać do imienia architekta Jana, który budował cerkiew, także imię Sawa, człowieka, który brał udział w budowie. Te napisy później zostały zamalowane, wykryto je podczas prac restauratorskich nad freskami i w ogóle w cerkwi. Odbito tynk i wykryto autografy mistrzów. Schowane, bo zaraz, dzięki temu, że zrobili tę tynkowkę z wierzcho, my możemy zobaczyć, że <coughs> te autografy imię i takie malunki na fasadzie. Na Szanowni słuchacze, jesteście na falach Radia Biaboruś. studiu Jerzy Kuźmicz z programem Biaboruś Wspólnotą Kultur. Według danych uzyskanych w spisie powszechnym z 2009 roku liczba ludności Białorusi wynosiła 9 503 807 osób. Według danych na 1 stycznia 2014 roku liczba ludności w kraju wynosiła 9 milionów 468 tysięcy. Według danych spisu Powszechnego z 2009 roku na Białorusi zamieszkują przedstawiciele ponad 130 narodowości. Wśród nich najwięcej osób deklaruje się jako Białorusini 7 milionów tysięcy 252 osoby, co stanowi 86,7% całej liczbu ludności. Rosjanie 785 084 osoby, co stanowi 83% ludności. Polacy 294 549 osób, co stanowi 31% ludności. Ukraińcy 158 723 osoby, 1,7% ludności. Żydzi 12 926 osób, Ormianie 8 512 osób, Tatarzy 7 7316 osób, Romowie 7079 osób, Azerowie 5560 osób, Litwini 5087 osób. Na Białorusi zamieszkują także licząco od 1000 do 3500 przedstawicieli społeczności Mołdawian, Turkmenów, Niemców, Gruzinów, Chińczyków, Uzbeków, Łotyszów, Azachów, Czuwaszów oraz innych. Według ofizyjnych statystyk liczba Polaków w Nębie Burusi szybko się zmniejsza. Spis narodowy z 1989 roku naliczył 418 tysięcy Polaków. Spis z 1999 roku 396 tysięcy. Spis z 2009 roku już tylko 295 tysięcy osób. Religia na Białorusi reprezentowana jest głównie przez prawosławie, katolicyzm, protestantyzm, islam i judaizm. W jest około 1,5 miliona katolików, co stanowi około 15% ludności, którzy należą do czterech decyzji: archidecezja mińsko-muchrewska, decyzja grodzieńska, decyzja pińska i decyzja witebska. Według danych z 2010 roku w obrzędach religijnych regularnie uczestniczy około 18% prawosławnych oraz 50% katolików. Wyniki spisu powszechnego z 2009 roku mówią o tym, iż w kontaktach domowych większość ludności zwykle posługuje się językiem rosyjskim. 6 372 964 osoby, co stanowi około 70% ludności. Językiem białoruskim w kontaktach domowych posługuje się 2 227 175 osób, około 25% ludności. Równocześnie z rezultatu spisu wynika, iż dla większości mieszkańców Białorusi językiem ojczystym jest język białoruski. Deklaracja taką złożyło 5 58 402 osoby, 57 i 96% ludności kraju. Język rosyjski jest ojczystym dla 3 milionów 948 milionów 74 osób. 41,54 Polacy, według statystyk oficjalnych, są jedyną grupą etniczną na Białorusi w większości mówiącą w domu po białorusku. Szanowni słuchacze, wysłuchaliście programu Białoruś Wspólnotą Kultur. W studiu był Jerzy Kuźmierz. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Białoruś. Zapraszamy na Białoruś. Białoruś. Piękna poetycka nazwa. Najlepsze określenie dla naszego kraju. Biały oznacza czysty, jasny, dziwiczy. Jest to kraj w centrum Europy chętny otworzyć dla każdego jedno z ostatnich cudów świata. Cudo nietkniętej przyrody. Niepowtarzalne są pięknie parki rezerwaty narodowe, Puszcza Białowieska, Wrocławskie jeziora i wiele innego prawdziwa duma kraju. Jest to harmonia w centrum Europy. Prastarze lasy, unikatowe pejzaże, rzadkie rodzaje zwierząt i roślin wszystko to robi popularną turystykę ekologiczną i umożliwia znużenie się do przyrody. Piesze i konne podróże, pławy łodzią lub lotem helikopterem pozwalają otworzyć wiele nowego. Czy to nieprawdziwy cud? znaleźć na mapie Ziemię, gdzie nawet w XXI wieku przyroda pozostaje nietkniętą. Ludzie życzliwi, a wartości wieczne, Państwo, Radia Białoruś. Rozwój każdego państwa w jakim stopniu zależy od rozwoju gospodarki. Na czym różnił się konkretnie tydzień ubiegły z punktu widzenia gospodarczego, dowiecie się państwo za chwilę. Białorusi jest nastawiona na długoterminowe i stabilne partnerstwo z Iranem. O tym powiedział szef białoruskiego rządu Roman Kawałczanka na spotkaniu z ministrem przemysłu kopalni handlu Iranu Syedem Mohamadem Atabakiem. Według premiera Białorusi i Iran są dawnymi przyjaciółmi i zawodnymi partnerami. Bardzo cieszy, że w ciągu ostatnich lat obserwujemy intensywne kontakty na wszystkich szczeblach od prezydenckiego po ekspercki. Bardzo ważnymi dla rozwoju naszych stosunków były wizyta prezydenta Białorusi do Iranu w marcu 2023 roku, a także niedawne spotkania na marginesie szczytu BRICS w październiku Białego roku oznaczył Roman H. Włuczanka. Współdziałanie w dziedzinie gospodarki podnosi się do poziomu kontaktów politycznych do dobrze Białoruskiego rządu. Począwszy od 2022 roku obserwujemy staby wzrost liczby wzajemnego handlu. Jeśli w 2022 roku wzrosła trzykrotnie, co do roku poprzedniego również wzrosła zgodnie z wynikami 2023 roku. Jestem przekonany, że w 2024 roku liczba wymiany handlowej pokaże wzrost podkreślił premier Białorusi. Kraje Eurozjatyckiej Unii Gospodarczej powinny stworzyć wspólną przestrzeń informacyjną. O tym powiedział wicepremier Białorusi Gerb Po raz pierwszy podczas przewodnictwa skupiliśmy uwagę na składniku informacyjnym. Na tym, by stworzyć wspólną przestrzeń informacyjną w celu odzwierciedlenia rezultatu funkcjonowania naszej Unii i wyników, które osiągnęliśmy w obecnej działalności, oznaczył Gerb Białoruś od 1 stycznia 2025 roku przewodniczy w organach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Thank <sniffs> you. Białoruś może nadać nowy impuls rozwojowi szanghajskiej organizacji współpracy BRICS, o tym powiedział ambasador Chińskiej Republiki Ludowej na Białorusi Zhang Wen Chuan. Strategia udziału Białorusi w szanghajskiej organizacji współpracy BRICS do 2030 roku został uchwalona przez szefa państwa białoruskiego. Chiński dyplomata w związku z tym oznaczył, że jego kraj pozytywnie odbiera przystąpienie Białorusi do tych organizacji. Na Białorusi to bez wątpienia oznacza więcej nowych możliwości, które przyspieszą udział Białorusi w Współpracy między dwoma strukturami na bardziej szerokim, głębokim i wysokim poziomie, otworzą nowe możliwości dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, określił Jean Wenchuan. Białorusi i Jano zgodniły do współpracy w 2025 roku podczas udziału w białorusko-janmańskim forum biznesowym w stolicy gospodarczej tego kraju Rangunie. O tym poinformowała wiceprzewodnicząca Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Alena Malinowska. Białoruskie przedsiębiorstwa przedstawiły potencjał eksportowy Białorusi. Strona mianmańska wyraziła duże zainteresowanie przede wszystkim farmaceutyką, techniką, rolniczą, edukacją. Perspektywy są mian to 55 milionów ludzi, więc wiele białoruskich towarów ma duże perspektywy na rynku mianmy, stwierdziła wiceprzewodnicząca Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Według niej umówiono się o aktywizacji Współpracy między krajami. Pierwsze delegacje przyjadą do nas na początku lutego. Uzgodniliśmy, że w tym roku będziemy pracować dość aktywnie, pogrysiła Alena Malinowska. Strona mianmańska zaproponowała Białorusi rozpatrzyć kwestię dostaw ryżu. Jesteśmy zainteresowani, jest to dla nas krytyczny import, ponadto jesteśmy zainteresowani dostawami herbaty i kawy, dodała. Kazachstan jest jednym z dziesięciu największych nabywców białoruskich towarów na świecie. O tym powiedział ambasador Białorusi w Kazachstanie Aleksiej Bagdanał. Od 2021 roku Izba Wymiany Handlowej obu krajów przekracza 1 miliard dolarów. Jednak białoruski eksport od kilku lat utrzymuje się na poziomie 800-900 milionów dolarów, więc według dyplomaty należy go zwiększyć do 1 miliarda. W Muzeum Narodowym w dziale Czartoryjskich pod numerem 1482 przechowywano niezwykle ciekawy rękopis XVIII stulecia pod tytułem Echo na świat. Podane procedury podróży z życia mego awantur. Na cześć chwały Panu Bogu w Świętej Trójce Jedynemu i Najświętszej Mace Chrystusa Pana Mego i Wszystkim Świętym. Przez mnie sam wydana ta książka, Salomei Reginy de Pilsztynowej, medycyny doktorki i okulistki w roku 1760 w Stambule. Jak widać z tytułu, autorem dziennika jest Salomea, ale jej prawdziwe nazwisko Rosiecka, urodzona w województwie nowogródzkim Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zapiski są Rosieckiej. To są wrażenia z podróży odbyte przez nieznużoną wędrowniczkę w wielu krajach. Zawieruchy życiu wynosiły ją po przestworzach Rzeczypospolitej i Imperium Rosyjskiego, po ziemiach Świętego Imperium Rzymskiego, germańskiej nacji, Turcji Osmańskiej. Zwykły bytowy język, błędy ortograficzne, uchybienia stylistyczne świadczą braku wykształcenia poważnego oraz wiedzy usystematyzowanej. Свое вспомнение сальмея писала по-польску, но текст есть литерально присоединенный словництвом белорусским. Дуже ваги надея вендровничку описыванию трибужича в разных краях. подає суммы своих хонорариев, кошты выживания в Стамбуле, Петербургу и других местах. Все это свидетель, что не до людей заможних. Свой кавалок хлеба у разознания сдобывала власними рынкома и властным разумом, Дзинник написан с не только у людей достатку, лечь, как говорит сама авторка, у бедных. Записки Есельмы Русицкой, то богатые, интересные источники истории и географии о Европы Европе XVIII века. Дзинник Добрый, с информацией о видомощах культуральных в студии Инны Соболевской, а о некоторых выражениях. Wystawa Natura Rerum Wszechświat z okazji 80 lecie bieloruskiego artysty Władimierza Providochina zostanie zaprezentowana w Bibliotece Narodowej Białorusi Władimir Chin pseudonim twórczy Władimierza Providochina to bieloruski artysta, grafik, członek Bieloruskiego Związku Artystów autor ponad tysiące prac, uczęśnik ponad stu wystaw Retrospektywna ekspozycja zaprezentuje 47 prac czarno białe grafiki Władimierza Providochina są połączone w pierścień ekspozycyjny, symbol integralności i jedności. Przedmiotem twórczych poszukiwań artysty jest poezja światowa, tradycje i wydarzenie historyczne, osobiste doświadczenie przeżycia. Wystawa potrwa do 19 marca. Objazdowy spektakl Permskiego Teatru Mosta odbędzie się w Machajlowie 18 i 19 lutego. Widzowie zobaczą komedię Psi serce na podstawie Michaela Bulhakowa oraz Sztukę Idiota na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego. Obie produkcje zostały wyreżyserowane przez szefa Rosyjskiego Teatru, Sergeja Fiodotowa, honorowego artysty Rosji, laureata Nagrody Rządu Rosyjskiego i Krajowej Nagrody Złotej Maski. do udziału w siódmym Międzynarodowym Festiwalu Sztuki i rzemiosła Tekstylny Bukiet, który odbędzie się w Mińsku w dniach 11-15 czerwca. Motem festiwalu na nadchodzący rok jest Rodzina. Projekt ma na celu pokazanie twórczości osiągnięcia artystów i mistrzów sztuki i rzemiosła, pracujących w różnych gatunkach i technikach tkanin artystycznych. Do udziału zaproszeni są autorzy zespoły twórczy z Białorusi i zagranicy, działający w dziedzinie sztuki tekstylnej pracy i projekt. Зглашения на фестиваль могут быть выполнены заровно в традиционных Так и экспериментальных материалах И техниках текстильных Зглашения будут приниматься до 31 марта 5 lutego w Wielkim Teatrze zostanie zaprezentowany nowy projekt Twórczy Życie w Zawodzie. Pierwszą pohaterką projektu będzie białoruska artystka Ludowa Iryna Jeromkina. 5 lutego spektaklem beneficowym dla prima baleryny będzie dramat choreograficzny Anna Karenina do muzyki Piotra Czajkowskiego w reżyserii Olgi Kostel. Artystka otrzymała za niego Narodową Nagrodę Teatralną. 14 lutego odbędzie się pod znakiem Ludmili Chietrowej. Dla honorowej artystki Републики Беларусь спектаклем бенефисовым в рамках проекта Жить в заводе» будет балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джулия» в инсценизации Валентина Елизарьева, в котором выступит в роли титуловой, а 23 лютого хонорова артистка Беларуси Марина Вижновец пробует втелить в постать дівчини в новой продукции Игора Колба «Иллюзия и милости». Будет это выступ для Примадонны. В те вечеры в фойе пред спектаклем Бенди можно обожжить выставы фотографичны посвященные Прима Балеринам, а по спектаклю сдобыть автограф гвязд. Zespół Stołu już po raz dwunasty wystąpi na scenie Białoruskiego Państwowego Akademickiego Teatru Muzycznego w dniach 15-19 stycznia w ramach projektu Stary Nowy Rok z Akademickim Teatrem Dramatycznym w Tule. Tak więc 18 stycznia publiczność zobaczy komedię muzyczną w dwóch aktach: Pies wsianie Lopedowiegi. 19 stycznia na scenie zostanie zaprezentowana ekscytująca Królewa detektywów oparta na twórczości Agaty Krystii. A młodzi widzowie 18-19 stycznia będą mogli zagłębić się w bajki Piotra Jerszowa, Konik, Garbusik. Trasa Akademickiego Teatru Dramatycznego w Tule stała się tradycją, a przez lata współpracy między teatrami rozwinęła się w silną przyjaźń. 25 stycznia Białoruskie Towarzystwo Filharmoniczne będzie gospodarzem programu Uścieli Loży dla Kochanków, który zaprezentuje piosenki Włodzimierza Wysockiego w aranżacji symfonicznej. W programie koncertu znajdą się słynne pieśni wielkiego artysty w aranżacji na solisty i orkiestrę symfoniczną. Słuchają Państwo Radia Białoruś. Niewolne staramy się rozmaicić nasze audycje projekty, które służą rozpowszechnianiu wiedzy o kulturze białoruskiej, m.in. o literaturze, a więc zapraszam do wysłuchania projektu w świecie białoruskiej literatury. Literatura białoruska w języku polskim. Witam słuchacze serdecznie. Proponuję uwadze Państwa Roman Elizy Orzeszko nad Dniemnym. Ziemia białoruska wydała na świat wielu znanych polskich pisarzy, wśród których jedno z pierwszych miejsc należy do Elizy Orzeszko. Orzeszko wyróżnia się także tym, że całe swoje życie związała z krainą dzieciństwa. Nie opuściła ojczyzny, ale tu czerpała inspiracje do swoich dzieł, które są dla narodu białoruskiego szczególnie ważne. Jemu poświęcona jest większa część jej twórczego dziedzictwa. Pisarka ze współczuciem zajrzała do chaty białoruskiego chłopa, gdzie nie tylko przeraził ją jego krótki czas, ale także zobaczyła duchowe piękno, ciężką pracę, poczucie jedności z naturą. Nie bez powodu klasyk literatury białoruskiej Franciszek Boguszewicz nazwał ją za życia karalowej żywoga słowa i pakutliwej prawdy”. Eliza Orzeszku urodziła się 6 czerwca 1841 roku w szlacheckiej rodzinie Pawłowskich w majątku Milkowszczyzna, niedaleko Grodna. Zarówno w dzieciństwie, jak i przez całe dorosłe życie była ściśle związana z tym starożytnym bioruskim miastem i jego przedmieściami. To tutaj napisała swoje najlepsze dzieła, wśród których... Roman nadniemnym. Proponuje do wysłuchania Roman nadniemnym w interpretacji Magożaty Zacharii Po przeciwległym wybrzeżu, pod gęstym borem, chodzili ludzie różni, pojedynczo i gromadnie, w szarych i białych ubraniach, gdzie niegdzie nisko nad rzeką, skrzydłatłymi punktami przeletywały rybitły. W jednym miejscu rybackie czołęko kręto prześligiwało się pomiędzy płytami, w klonach szczybetały szczygły, gwizdały Wilga zanosiło się od krzyku Czeczotka, Świat cały stał w cudnej pogodzie, Jak czara nalana błękitem i złotem. – Piękna miejscowość! – rzekł w zamyśleniu Różyc. Korczyński wskazał mu pracujących około rudli płytników. E, – Ci ludzie nie mają także święta. Różyc zdjął binokle i długą swą atłasową rękę powiódł po zmiętym i drgającym czole. — Mnie się zdaje, — rzekł, — że oni zawsze mają święto, są zdrowi, silni i jakimkolwiek jest ich życie, żyć chcą. — Może pan ma słuszność? — po krótkim namyśle, odpowiedział Korczyński. — Praca nieszczęściem nie jest, idzie tylko o grunt, na którym człowiek pracuje i o skutki. Jeżeli co krogu głową o mur uderzyć się musisz myśleć, że wszystko cokolwiek byś zrobił, na diabła zda się. Machnął ręką i umilkł. Różyc cierpiącymi swymi, ale inteligentnymi oczami zajęciem spoglądał na ogorzałe, zorane czoło i w dół spuszczone wąsy obywatela. – Do czego pan ostatnie słowa swe stosujesz? – zapytał. Spod wypukłych powiek duże piwne oczy Korczyńskiego podniosły się na twarz gościa i utonęły w niej wejrzeniem głębokim i przejmującym. – Jak pan myśli? – zaczął i zawahał się z dalszym mówieniem Ogarnęła go widoczna, a dziwna w tak silnym człowieku nieśmiałość. E, jak pan myśli, zaczął znowu, czy e, w teraźniejszych czasach, czy nawet e, z nas, którzy pieniędzy nie marnują, jak woły pracują, e, zdobają e, to, tamto, tego. Źrenice jego błyskały przelatującymi w nich iskrami, Patrzał ciągle w twarz gościa i koniec wące do ust, włożywszy, przygryzać go zaczął. Widoczne było, że Różyc nie wiedział dobrze, co mu odpowiedzieć wypadało. Nad przedmiotem zaczepionym przez Korczyńskiego myślał zapewne niewiele. Może też obchodził go on niewiele Któż to może przewidzieć, za czym czasy są ciężkie? Ja zresztą te strony znam tak mało. Świeżym przybyszem jestem. Nie o te strony idzie żywo, Podium Korczyński. Na tym względem wszystkie strony u nas są sobie równe. Niechże mi więc pan powie przynajmniej, jak jestem, gdzie pan mieszkałeś? Różyc z niedbawą uśmiechem, choć z silnym drganiem czołowej brwi, odpowiedział – Osobiście przedstawiam przykład zasmucający. Moje tamtejsze majątki są dla mnie stracone. Wiem o tym, ale to, co innego zawołał Korczyński. Pan z urodzenia byłeś wielkim panem. No a to tamto, ale chciałbym coś wiedzieć o obywatelstwie średnim. Takim na przykład jak ja, siedzącym na dziecinach ziemi kilkuset tysiącu, trochę więcej. Światowemu i do wszystkiego przyzwyczajonemu człowiekowi odpowiedzi na pytania wszelkie zupełnie zabraknąć nie mogła. Począł więc opowiadać o finansowym i gospodarskim stanie średnich mętności ziemskich nad słuczą, a czy opowiadał dokładnie, lub niedokładnie, prawdziwie czy nieprawdziwie, o to widocznie nic nie dbał. Nie zajmował się tym bardzo żywo, może uważał to sprawozdanie za. Próżną dla siebie fatygę, ale mówił płynnie do wykwitnej polszczyzny, mieszając trochę francuskich wyrazów od czasu do czasu, zręcznie i grzecznie tłumił nerwowe poziewanie. W przyciemnionym nieco rogu pokoju prowadziła się inna, znacznie cichsza rozmowa. Kirwo, ku gospodyni domu pochylony, mówił do niej o czymś półgłosem, z wyrazem ubolewania naprzód, a potem tak jowialnej żartobliwości, że na koralowe jej usta zwolna powracał uśmiech. Z wdzięcznym na sąsiada swego spojrzeniem wyrzekła – Pan, zawsze pocieszyć i rozweselić mnie musisz. O, gdyby mi Pana jeszcze zabrakło. – Po co ma zabraknąć? – oburzył się Kirło. – Kiedy już tyle lat? – ukośne wejrzenie rzucił na Pana domu – bardzo w tej chwili zajętego rozmową z Różycem. Potem szare, błyszczące oczki jego wpiły się w delikatne policzki pani Emilii, a koścista ręka posuwała się zwolna ku jej ręce, która na kształt listka lilii spoczywała na zwojach jedwabiu. Biedna pani, szepnął, już ja dziś muszę coś takiego zrobić, żeby panią rozweselić. Za oknami, na błękitnym niemnie, ciężkie rudle wciąż uderzały w wodę, wywołując pluski perlistych kaskad. Lekki wiatr szumiał w klonach i mieszały się z nim Fruwania ptasich skrzydeł Na przeciwległym wybrzeżu W ciemnym Boże, Ludność wiejska Zbierała pewno poziomki lub zioła Bo w głębi boru Odzywały się nawoływania Hu, ho, hej, hop, hop Jednocześnie z wnętrza domu Ale z dala, jakby z nad sufitu osłabione, słyszeć się dawo granie na skrzypcach. Chwilami rozpoznać można było, że w górnej części domu ktoś z wielką precyzją i umiejętnością grał jakąś wielką i trudną kompozycję muzyczną. Kirle te skomplikowane i pracowicie wywoływane tony skrzypiec jakby coś na pamięć przywiodły. Uśmiechnął się filuternie, dłonią po kolanie uderzył, wybiegł przez drzwi do salonu, prowadzące, szczelnie je za sobą zamykając. W jadalnej sali dookoła długiego stołu ciężko, lecz żwawo krzątała się Marta Korczyńska, która przed kilku zaledwie minutami wróciła ze swej dalekiej przechadzki. Wielki, słomiany jej kapelusz leżał na jednym z krzesił, a głowa z cienkim warkoczykiem przymocowanym z tyłu wielkim grzebieniem pilnie Schylały się nad nakryciami, stwierdzając porządek ich i czystość. Przyrządzała sałaty i kompoty, przynosiła butelki z winem, co chwilę wybiegała, a powróciwszy, z brzękiem kluczy otwierała szuflady kredensowej szafy i urządzając, ustawiając, przyozdabiając wszystko, pantoflami wyszytymi w czerwone róże głośno klapała o podłogę. Dopomagał jej w tym gospodarskim zajęciu jeden tylko kredensowy chłopak, przyodziany porządnie i żwawy, ale niedorosły i ślepo tylko rozkazy jej spełniający. Cztery wiorsty, Uszła dziś tam i na powrót, nie odpoczywała ani minuty, a nie znać było na niej strudzenia. Krząkała, kaszlała, zderała i napędzała małego lokaja, a pomimo ciężkości chodu swego i pedantycznej dokładności, z jaką spełniała rzecz każdą, zwijała się tak prędko, że... Z niespełna kwadrans stu stół był już na dziesięć osób nakryty i wszystko do obiadu przygotowane. Chłopak chleb krajowa Marta wkładała go do serwet, kiedy z dalszych pokojów wbiegła do jadalnej sali Teresa Plińska. W ręce klasnęła i z wybuchem radości zawołała ah, – "A!" – Pani już tu, panno Marto, i wszystko do obiadu przygotowane. Jakże to dobrze. Pani Emilia była bardzo niespokojna. – I niepotrzebnie? – ofuknęła stara Panna. – Niech swoich robutek i swojego słabego zdrowia patrzy. – A co się tyczy domu, to już do mnie nie należy. – To nic – szeptała Teresa – ale ona zawsze o wszystko niespokojna i teraz dostała globusu i zaczęła już dostawać migreny. Naturalnie, a poziewania jeszcze nie dostała? A jeszcze nie, chwała Bogu, zupełnie serio i nawet z rzetelną dla nieba wdzięcznością odparła towarzyszka pani Emilii. – A Benedykt w domu? – W domu, tam, z gośćmi i żoną. Znowu gniewał się, że panie Justynka piechotą poszłyście do kościoła. Mówił, że święto konie niezajęte. – To niech odpoczywają, a jak odpoczną, lepiej się po tym do gospodarstwa zdadzą. Wieczna głupota. Czy to e, my, księżniczki, żebyśmy pieszo chodzić nie mogły? Uff, nie mogę. Na Radiu Białoruś Jesteście Państwo na falach Radia Białoruś Codziennie przez 24 godziny Opowiadamy o życiu naszego kraju Zapraszamy słuchać nas Za pomocą satelity na falach FM W internecie W języków białoruskim, polskim, rosyjskim Angielskim, niemieckim, francuskim Hiszpańskim, chińskim i arabskim Rozgłośnie Białorusi to program informacyjno-analityczny, poznawczy, rozrywkowy dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla Państwa, dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczególnie na stronie www.radiobelarus.by.